Druga Księga Samuela, dwudziesty rozdział, przeczytajmy trzeci wiersz. A gdy Dawid przybył do swojego domu w Jeruzalemie, kazał zabrać owe dziesięć nałożnic, które pozostawił, aby strzegły domu i oddał je pod straż. Utrzymywał je, lecz z nimi nie obcował, i były one pod strażą, aż do dnia swojej śmierci, żyjąc jakby we wdowieństwie. Powiem wam szczerze, że jak tutaj rozważamy teraz tą część drugiej Księgi Samuela, ten wiersz, wolałbym, żeby go tam nie było. W tym kontekście powrotu Dawida na tron, jego zajmowania się tymi różnymi aferami, politycznymi. Mamy tutaj, pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy o tym konflikcie, który wybuchł między plemionami, które z tej małej sprzeczki doprowadziły do rozłamu. Pojawia się ten niegodziwy człowiek, Szeba, który wzbudza kolejny bunt przeciwko królowi. I jakby to jest temat tego rozdziału. To jest temat, który tutaj płynie przez cały ten rozdział 20 I ten trzeci wiersz tutaj, o tych nałożnicach. I tak byłem kuszony, żeby to tak pominąć i przejść do tego głównego tematu, ale jakoś nie dawało mi to spokoju. Wiem, że całe słowo jest natchnione i całe jest pożyteczne i nie powinniśmy żadnego wiersza lekko omijać. Dawid po powrocie ze swojego wygnania, po powrocie do swego domu w Jeruzalemie, musiał stawić czoła nie tylko tym wielkim politycznym problemom, ale też swoim osobistym. Musiał zająć się tą trudną sytuacją, która była częścią buntu, który właśnie się zakończył, buntu jego syna, Absaloma. W XV rozdziale i 16 wierszu czytamy, że gdy Dawid wychodził z Jeruzalemu, uciekając przed Absalomem, Pozostawił dziesięć swoich nałożnic, aby pilnowały domu. Na razie nie wchodząc w szczegóły, nałożnice to czasami to słowo jest tłumaczone jako konkubiny. Słowo opisuje kobiety, które mężczyzna w tamtych czasach brał sobie obok swojej żony, albo żon, jeśli miał ich więcej, aby zaspokajały jego pragnienia i porządliwości. W takim wielkim uproszczeniu, tak by można było opisać, nałożnicę. Prawnie nałożnica była niemal jak żona, należała do męża, ale nie była w pełni jak żona, ponieważ nie dziedziczyła tak jak żony. Jej dzieci nie dziedziczyły tak jak żony. A więc chociaż była ściśle związana z mężczyzną i gdyby zdradziła go, byłaby cudzołożnicą, z drugiej strony nie miała pełnych praw żony. Była kobietą, która z różnych powodów była brana jako kolejna do haremu bogatych ludzi, ale podstawowym powodem było po prostu zaspokajanie męskich pragnień i zachcianek. I Dawid teraz ma problem, ponieważ zostawiając te dziesięć nałożnic do pilnowania swojego domu, nie przewidział rady Achitofela, którą ten udzielił jego synowi, Absalomowi. Kiedy Absalom naradzał się, co ma zrobić, aby wzmocnić swoje zastępy, aby zebrać całego Izraela wokół siebie, jego doradca, Achitofel, w XVI rozdziale o tym czytamy, w 20, 21 i 22 wierszu, Achitofel rzekł do Absaloma, Idź do nałożnic swojego ojca, które pozostawił, aby pilnowały domu. Gdy cały Izrael się dowie, że okryłeś się u swojego ojca niesławą, okrzepną ręce wszystkich twoich zwolenników. Możemy sobie myśleć, w jaki sposób to miałoby spowodować, że okrzepną ich ręce, co oznacza, że poczują się silni, poczują się tacy pewni. Mianowicie przejęcie tych nałożnic było publiczną deklaracją przejęcia tronu. W tamtych czasach, kiedy umierał król czy był obalony, jego następca brał sobie jego żony czy jego nałożnice i z nimi spał. One stawały się jego żonami, jego nałożnicami i to było deklaracją przejęcia królestwa. I w ten sposób Achitofel doradził Absalomowi, by publicznie zadeklarował przejęcie królestwa, biorąc sobie nałożnicę. Nie mógł wziąć żon, ponieważ Dawid zabrał żony ze sobą, a miał ich siedem przynajmniej, natomiast wziął te nałożnice. Czytamy dalej, że rozpieli namiot dla Absaloma na dachu, po czym Absalom poszedł do nałożnic swojego ojca na oczach całego Izraela. A więc w ten sposób Absalom zhańbił. Te kobiety. I Dawid, wracając, miał dylemat, co z nimi zrobić. Jak teraz ma je traktować, kiedy jego syn na oczach całego Izraela z nimi cudzołożył? Wpadł na taki pomysł, że nie będzie z nimi dalej już żył, jak do tej pory, ale po prostu zamknie je pod kluczem, ograniczy im w pewien sposób wolność, ale będzie je zaopatrywał, będzie je karmił będzie dalej troszczył się o nie nie zostawi ich, po prostu nie wyrzuci ich nie powie teraz radźcie sobie same zatroszczy się o ich doczesne potrzeby poza tym, że nie będą mogły wyjść za mąż aż do dnia jego śmierci albo tak jak nasze tłumaczenie oddaje do dnia swojej śmierci tutaj nie, nie ma pewności o czyjej śmierci jest mowa najprawdopodobniej jednak chodzi o śmierć Dawida że tak długo jak on żyje one pozostają we wdowieństwie a więc taki dziwny troszkę układ. Natomiast tutaj jakby możemy dopatrywać się dwóch rzeczy. Z jednej strony możemy dopatrywać się miłosierdzia ze strony Dawida, że ich po prostu gdzieś tam nie wypędził i nie oskarżył ich o to, że pozwoliły Absalomowi na zrobienie z nimi tego, co Absalom zrobił, tak jakby one rzeczywiście miały taką możliwość, by mu się oprzeć. Ale niektórzy mówią, no Dawid był wielce łaskawy, bo przecież one mogły krzyczeć, mogły mu tam walczyć z Absalomem itd., a one sam dobrowolnie mu się oddały. Nie czytam, żeby dobrowolnie mu się oddały, że chętnie mu się oddały. Nic o tym nie wiemy tak naprawdę, jaka była ich reakcja. O tym nawet nie ma mowy. Po prostu jest mowa o tym, że Absalom je wziął i tyle. I teraz zrzucać na nie winę i pokazywać dobroduszność Dawida w tej sytuacji. Nie wydaje mi się właściwym komentarzem do tego, o czym tutaj czytamy. Jakkolwiek jest tym aspekt miłosierdzia, jest tym aspekt jakiegoś takiego poczucia odpowiedzialności. Dawid, kiedy uświadamia sobie, że te kobiety są schańbione i nie może dłużej z nimi już żyć, troszczy się dalej o nie, pomaga im, zaopatruje je, bierze na siebie odpowiedzialność, troski o nie. Nie chcę za daleko iść z tym i nie chcę naciągać tego wersetu, ale wydaje mi się, że jest tutaj pewien obraz dla tych, którzy na przykład są w drugich, w trzecich związkach i Słowo Boże mówi, że cudzołożą i nie mogą już dłużej żyć jak mąż i żona, ale mają obowiązek, by zatroszczyć się o partnera, o partnerkę. Mają obowiązek, by zatroszczyć się o ich dzieci. To nie jest tak, że teraz się rozchodzimy i po prostu radź sobie sam, radź sobie sama obowiązek nadal pozostaje. Myślę, że w takim sensie możemy to bezpiecznie przełożyć na dzisiejsze warunki, na dzisiejsze sytuacje, kiedy nawracają się ludzie i są już w kolejnych związkach, które Pan Jezus nazywa cudzołożnymi. Tutaj myślę, że mamy pewną wskazówkę w tej materii. Z drugiej strony widzę w tym wielką niesprawiedliwość i widzę w tym wielkie samolubstwo. Dawida, który te kobiety pozbawia małżeństwa, Pozbawia tego, co do tej pory im oferował. Sam natomiast ma żony. Może sobie wziąć kolejne nałożnice. One są trzymane pod strażą, ale on dalej sobie żyje wolno. Co prawda nigdzie dalej nie czytamy o kolejnych nałożnicach Dawida, nigdzie nie czytamy, żeby wziął sobie kolejne konkubiny. Być może nie, być może ta sytuacja coś mu uświadomiła, być może w końcu zobaczył, dokąd doprowadziła jego porządliwość, dokąd doprowadziło to mnożenie sobie żon, do czego doprowadziła w jego życiu, w życiu tych kobiet, jego seksualna wolność. Prawda jest taka, że konsekwencje naszego nieposłuszeństwa Bożemu prawu zawsze dotykają nie tylko nas samych, ale w pierwszej kolejności dotykają naszych bliskich, a czasami dotykają wielu, wielu innych ludzi. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale żyjemy w otoczeniu ludzi, w kontaktach z ludźmi, w relacjach z ludźmi i wiedzmy o tym, że nasze postępowanie sprawiedliwe będzie błogosławieństwem dla innych, a wszelka niesprawiedliwość z naszej strony będzie spadać w szczególności na naszych bliskich. Zobaczcie, że Bóg, sam Bóg zapowiedział przekleństwo dla kolejnych pokoleń, tych, którzy nie są posłuszni Bogu. Bóg powiedział do czwartego i do piątego pokolenia. Będę nawiedzał grzech ojców na ich synach. I nam się może wydawać to wielką niesprawiedliwością. Dlaczego miałby Bóg karać nas za winy naszych ojców? Chcemy, możemy się kłócić z Bogiem, Prawda jest taka, że jeżeli rodzice czynią zło, z pewnością to zło odciśnie się jakimś piętnem na ich dzieciach. I my jako rodzice winniśmy brać sobie to do serca, że nasz grzech nie jest tylko naszym grzechem, że twój czy mój grzech jako rodzica będzie nawiedzony na twoim czy na moim dziecku i może na ich dzieciach. Z jednej strony Bóg mówi, że jeżeli człowiek pokutuje, człowiek się nawraca może doświadczyć łaski i wyzwolenia od tego ciężaru, który niesie na sobie z powodu grzechów minionych pokoleń. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, a więc nie tylko naszych grzechów, ale również i tych, które przejęliśmy po naszych rodzicach. Oczywiście wiele konsekwencji musimy nieść do końca życia. Jeśli nasi rodzice narobili długów, które na nas spadły, Nawrócenie nie zmieni faktu, że musimy nadal spłacać te długi. Jeżeli nasi rodzice na przykład pili, kiedy byli z nami w ciąży, czy matka, tak? jeżeli piła, gdy była w ciąży i to spowodowało jakieś szkody w naszym organizmie, możemy z tym żyć do końca życia, mimo że się nawracamy. A więc wiadomo, że różnego rodzaju konsekwencje grzechów pozostają. Natomiast my nie jesteśmy obarczeni winą, za przestępstwa i grzechy popełnione przez innych. Ale konsekwencje niestety dotykają nas. I konsekwencje dotykają naszych dzieci, kiedy my grzeszymy. Dlatego musimy, bracia i siostry, mieć to na uwadze i pilnować naszych dróg, aby nie tylko samemu nie podchodzić pod Boży sąd i Boży gniew, ale jeszcze nie sprowadzać go na innych. Grzech ma poważne konsekwencje i bracia i siostry Ciągle to powtarzamy i ciągle do tego będziemy wracali. W tym świecie dzisiaj, który lekceważy grzech, w tym świecie, który dzisiaj lekko podchodzi do grzechu, który szuka wszelkich sposobów, aby człowieka usprawiedliwić w jego grzechu, który oferuje ludziom różne opcje, jakby to złagodzić, to zło, które człowiek czyni. Ale Biblia tak nie czyni. Biblia mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. I że Bóg zapłacił wielką cenę, ofiarując swojego Syna, abyśmy my mogli być wolni od grzechu, wolni od Jego potępienia, wolni od Jego konsekwencji, wiecznych konsekwencji. Natomiast doczesne konsekwencje oczywiście w jakiejś mierze, w takiej, jakiej Bóg zdecyduje, pozostają. Gdyż to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I to prawo również obowiązuje. A więc miejmy poważną postawę, Wobec grzechu. Traktujmy grzech jako wielkie zło, które nie tylko zabija nas, ale zabija wszystko wokół nas. Grzech zawsze rodzi śmierć. Zobaczmy, jaki owoc lekkiego podejścia Dawida do sprawy rodziny, małżeństwa, jaki owoc Dawid zbierał w swoim domu. Do tej pory czytaliśmy o gwałcie jednego z jego synów na jego córce. O śmierci brat Tamar, Absalom, zabił Amnona, który zgwałcił Tamar. A więc mamy kolejny dramat, kolejną tragedię rodzinną. Salomon, umiłowany syn Dawida, który zasiądzie na tronie Dawida, w nim ta i w nim ta męska niepowściągliwość dojdzie do takich kolosalnych rozmiarów, że czytamy jego serce odwróci się od Jahwe. Jeden z najmądrzejszych ludzi, jeśli nie najmądrzejszy po Panu Jezusie Chrystusie, Salomon. Człowiek obdarzony szczególną łaską, obdarzony pokojem i błogosławieństwem, jakiego nie znali inni ludzie. Folgując swojej porządliwości, doprowadzi się do miejsca, w którym jego serce odwróci się od jego Boga. Pomyślmy, jak poważne mogą być konsekwencje grzechu i folgowania swoim porządliwościom, swoim pragnieniom, swoim rządzą. Ludzie sobie dzisiaj myślą, to taka mała rzecz. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wszelkie normy moralności są wyśmiewane w którym ludzie po prostu drwią sobie z grzechu, podczas gdy Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać i Bóg nawiedzi człowieka za jego grzech. Czytamy, że Twój grzech na pewno Cię znajdzie. Możesz być tego pewien. Ten jeden wiersz wrzucony tutaj do tego dwudziestego rozdziału zmusza mnie do zastanowienia się w ogóle nad całą tą praktyką konkubinatu, Jakże pobożni ludzie w Starym Przymierzu mogli coś takiego praktykować? Dlaczego Bóg otwarcie tego nie potępił? Dlaczego Bóg na to pozwolił? Pewnie zadawaliście sobie te pytania, mam nadzieję, czytając te różne miejsca Słowa Bożego o Abrahamie, o Jakubie, Gedeonie, Dawidzie, Salomonie i wielu innych. Dlaczego Bóg jasno tego nie potępił? Dlaczego Bóg tego nie zabronił? Dlaczego Bóg to tolerował i znosił? I nie sądzę, że udzielę Wam dzisiaj odpowiedzi na te pytania, bo póki co ich nie znalazłem, ale chcę spojrzeć z Wami pokrótce na to, co Słowo Boże ma w tym temacie do powiedzenia. To, co jest jasne, co nie ulega wątpliwości, to fakt, że ta instytucja konkubinatu jest złamaniem jasno przedstawionej Bożej woli i Bożego ideału. Jest wynikiem przejęcia pogańskich zwyczajów. Jest wynikiem przejęcia bezbożnych praktyk, które w naszym chrześcijańskim odbiorze i w naszym chrześcijańskiej ocenie na podstawie słów Pana Jezusa, który jest wykładnią Bożego prawa, widzimy, że było to barbarzyństwo i krzywdzenie kobiet Biblia chociaż przedstawia te przykłady poligami, ewidentnie nie promuje jej ewidentnie nie pochwala jej w żaden sposób nie ma jakiejkolwiek zachęty wręcz przeciwnie kiedy Bóg uczynił człowieka i kiedy Bóg zainicjował małżeństwo to dał wzorzec do tego jaki jest jego ideał Jaki jest jego plan, jaka jest jego wizja domu, jaka jest jego wizja małżeństwa. Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka i ten człowiek był na początku sam, Adam był otoczony pięknym światem, miał wokół siebie wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawych miejsc, do których mógł się udać. Świat był czysty, świat był nieskażony. A jednak Bóg powiedział, niedobrze mu jest być samemu. Uczynie mu pomoc odpowiednią dla niego. W perfekcyjnym świecie, gdzie sam Bóg spotykał się z człowiekiem, Bóg powiedział, niedobrze jest, żeby człowiek był sam. I Bóg szukał dla niego odpowiedniej pomocy. I czytamy, że kiedy człowiek nazywał zwierzęta tak, jakie je, jak je uznał, żeby je nazwać, nadał wszelkie nazwy bydłu, ptactwu niebios, dzikim zwierzętom, Lecz czytamy, lecz dla człowieka nie znalazła się odpowiednia pomoc, czyli nie wziął sobie psa albo kota i mówi, to będzie mój towarzysz życiowy, tak wiernie patrzy na mnie. Wtedy pewnie jeszcze wierniej psy potrafiły patrzeć w nieskażonym świecie grzechem. Koty potrafiły się pięknie łasić, to mogły być wielkie koty, nie takie tam. Delfiny. Oni, którzy tak kochają delfiny, tak popływać z delfinami. Marzenie. Adam to wszystko miał. Małpy może rzucały mu się na szyję. Słonie tuliły go swoimi trąbami. Ale nadal był samotny. To nie było to. Hm. Wtedy zesłał Bóg głęboki sen na człowieka. Także zasnął. I wtedy Pan Bóg wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała będzie się nazywała mężatką. Tutaj mamy hebrajską składnię. Człowiek po hebrajsku to isz, a kobieta to isza. Mąż i mężatka, najbliższe polskie słowa, jakie mu dało się znaleźć, żeby to przetłumaczyć. Będzie nazywała się Isza, gdyż z Isz została wzięta. Dlatego opuści Isz swojego ojca i swoją matkę i złączy się swoją Isza i staną się jednym ciałem. Bóg uczynił dla Adama, pierwszego człowieka, jedną kobietę. Nie uczynił mu drugiego mężczyzny, nie uczynił mu dwóch kobiet, nie uczynił mu trzech kobiet, dziesięciu kobiet, ale uczynił jedną kobietę, z którą ten człowiek miał mieć nierozerwalną jedność i z Bożym błogosławieństwem budować rodzinę. To jest fundamentalna Boża wizja małżeństwa i wszelkie starożytne, jak i współczesne dewiacje, odstępstwa, takie jak homoseksualizm, wielożeństwo, czy inne perwersyjne związki sprowadzają na ludzi Boży gniew i bolesne konsekwencje ich nieposłuszeństwa. Pan Jezus zapytany przez uczonych w piśmie, faryzeuszy, czy wolno tak sobie odprawić kobietę, która stała się jedno, czy wolno odprawić żonę dla jakiejkolwiek przyczyny, dla każdej przyczyny. Pan Jezus rzekł, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje, nie troje, nie czwórka, tych dwoje, będą jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje. Jak to nie są dwoje? W Bożych oczach nie są dwoje, ale już są jednym i dalej Pan Jezus dodaje, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A oni mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzeczę im, Mojżesz pozwolił wam odprawić żony swoje ze względu na zatwardziałość waszych serc. Ale od początku tak nie było. I nie zmieniam tematu, nie przechodzę na temat rozwodów i powtórnych związków, ale cytuję te fragmenty nie po to, żeby zmienić temat, ale po to, żeby zobaczyć Boży ideał, Boży zamysł od początku stworzenia. Jeden mężczyzna, jedna kobieta na całe życie. Tych dwoje staje się jednym i co Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączać albo człowiek nie jest w stanie rozłączyć. Natomiast to, co człowiek zrobił, Innego, a ludzie zrobili wiele innych rzeczy, wymyślili różne inne koncepcje na życie małżeńskie, czy jakkolwiek chcą je nazywać, to jest wynikiem zatwardziałości serc. To jest przyczyna, dla której ludzie wymyślają inne opcje. Zatwardziałość ludzkich serc, będąca skutkiem upadku pierwszych ludzi w grzech. Kiedy ludzkie serca przestają być czułe na Boga, kiedy ludzkie serca przestają się liczyć z Bogiem, kiedy ludzkie serca stają się twarde jak głaz i człowiek zaczyna myśleć o sobie i swoich potrzebach, i swoich pragnieniach, i swoich marzeniach. To wyraża zatwardziałe serce. To nie jest serce, które niczego nie pragnie. O, to serce ma wiele pragnień. To nie jest serce, które nic czuje. Ono czuje Przede wszystkim siebie samo, swoje własne pragnienia i żądze. I ta zatwardziałość ludzkich serc sprawiła, że bardzo wcześnie ludzie zaczęli kombinować i deformować Boży model małżeństwa. Już w czwartym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, a więc w drugim rozdziale czytamy o stworzeniu człowieka, w trzecim rozdziale czytamy o upadku człowieka, a w czwartym rozdziale spotykamy już człowieka, który ma nie jedną, ale dwie żony. W dziewiętnastym rozdziale czytamy, że Lamech pojął sobie dwie żony. Jednej było na imię Ada, co znaczy ozdoba, piękność, a drugiej było na imię Syla, co znaczy cień a więc miało w domu ozdobę i cień. Z dwóch poprzedzających ten wiersz, wierszy, łatwo obliczyć, że jest to dopiero szóste pokolenie po Adamie i Ewie. A czytając dalej widzimy, jak bardzo skorumpowana i moralnie zdegradowana stała się ludzkość za czasów Lamecha. To był czas, kiedy Bóg zesłał potop na ziemię za jego dni to o tym pokoleniu Bóg mówi w szóstym rozdziale, że wielkie jest zło człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Wielka jest złość, czy wielkie jest zło człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ale ktoś może powiedzieć, no ale może Lamech nie był takim wcale złym człowiekiem. Ano czytamy, że pewnego dnia Lamech rzekł coś do swoich żon. I jego słowa mówią nam o tym, jakim on był człowiekiem. Ado i sylo, ozdobo i cieniu, słuchajcie mojego głosu, mówi do nich. Czwarty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. I co do nich mówi? Mówi coś takiego. Męża jestem gotów zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. A więc taki to był Lamech. Człowiek porywczy i człowiek mściwy, okrutny, który nie oko za oko, nie ząb za ząb, nie siniec za siniec i rana za ranę, ale mówi, zabiję, jak ktoś mnie tylko zrani. I chłopca to zabije, jak mi tylko sińca zrobi. To był taki człowiek. W innym przekładzie, na przykład Nowa Biblia Gdańska mówi, oto zabiłem mężów za moją ranę, a za mój siniec zabiłem młodzieńców. I rzeczywiście w oryginale tutaj nie ma pewności, czy on mówi teoretycznie, czy on mówi, że tak zrobi, jeśli? Czy on mówi o czymś, co zrobił? Chwali się swoim żoną, że kogoś zabił, dlatego że ktoś zadał mu ranę. A więc taki to był pierwszy zanotowany w Bożym Słowie poligamista. Człowiek, który dobrze odzwierciedlał nastroje swojego pokolenia i tego ducha nieposłuszeństwa i zła, które było obecne na całej ziemi. Na pewno nie był człowiekiem, którego moglibyśmy postawić za wzór do naśladowania, ale raczej jego postępowanie winno być dla innych ostrzeżeniem. I mimo tego Bożego Sądu, który przyszedł na całą ziemię, mimo potopu za czasów Lamecha, następne pokolenie z rodziny Noego nie wydaje się być dużo lepsze. Poligamia, homoseksualizm, konkubinat i wszelkiej maści dewiacje stają się powszechne bardzo szybko w odstępującej od Boga ludzkiej rasie, a następnie są nawet adoptowane przez Bożych wybrańców, przez Izraela. Już Abraham bierze sobie nałożnicę Hagar, Jakub poślubia dwie córki swojego wuja, Labana i jeszcze w prezencie otrzymuje dwie nałożnice, Ezaf, Gedeon i wielu innych poślubia wiele żon. Aby nie dzielić majątku na wiele dzieci, które rodziły się w takich poligamicznych związkach, wymyślono instytucje konkubinatu, czyli systemu, w którym mężczyzna miał jedną lub kilka żon, obok których brał sobie kolejne kobiety, które formalnie należały do niego, tak jak żony, ale, tak jak powiedziałem, nie miały statusu żon, czyli ich dzieci nie były pełnoprawnymi dziedzicami. Nie wchodząc w te różne, liczne, zawiłe szczegóły wynikające z tworzenia takich związków, jawi się przed nami oczywista niesprawiedliwość, z jaką były i nadal są traktowane kobiety, które mają służyć zaspokajaniu męskich pragnień i rządz bez zapewnienia im należytej opieki i stabilności. Dzisiaj, jak wiecie, coraz bardziej popularne są takie związki, w których ludzie sobie żyją, w tak zwanym konkubinacie. W naszym kraju póki co nie ma to jakiejś mocy prawnej, chyba że jeśli chodzi o później spadki, czasami tam można czegoś dojść, ale nie jest to traktowane jako małżeństwo, ale w wielu krajach konkubenci mają takie same prawa jak małżonkowie, po prostu podpisują ze sobą umowę cywilnoprawną i to wszystko i mają takie same prawa jak małżeństwa. I to staje się coraz bardziej popularne, coraz więcej ludziom to się podoba. Kiedy chcą się rozejść, nie trzeba żadnego rozwodu, nic, po prostu rozwiązujemy umowę cywilnoprawną i załatwiamy to jak przyzwoici ludzie i żyjemy sobie tak, każdy na swoje. A co z dziećmi, które rodzą się z takich związków? Jakie one będą niosły na sobie konsekwencje decyzji swoich rodziców? Powiedzmy, że wszelkie grzeszne, lekceważące Boże ideały, ludzkie inwencje są przyczyną wielkiego cierpienia i niesprawiedliwości, których pełna jest cała Ziemia. Bóg, zauważcie, dając Mojżeszowi swe święte przykazania na górze Synaj, podkreślił w nich wagę rodziny. Pierwsze cztery przykazania dotyczą relacji między Bogiem a ludźmi. Natomiast kolejne sześć przykazań, odnosi się do relacji międzyludzkich i aż połowa z nich, trzy z nich, mają chronić rodzinę. Piąte przykazanie brzmi, czci, szanuj swojego ojca i swoją matkę. Siódme przykazanie brzmi, nie będziesz cudzołożył. I dziesiąte brzmi, nie pożądaj tego, co nie twoje, co należy do innego, jego domu, jego majątku, i jego żony analizując jedynie biblijne przykłady tych poligamicznych związków, w których zamiast Bożego ideału, jednego mężczyzny, związanego z jedną kobietą na całe życie mamy inne wizje inne opcje we wszystkich tych związkach opisanych w Biblii widzimy zamieszanie cierpienie, krzywdę i niesprawiedliwość te, które są bardziej szczegółowo opisane taki obraz nam przedstawiają tam nie ma wyraźnego potępienia, tam nie ma wyraźnego zapowiedzenia, że to jest złe, ale opis tego pokazuje nam, jaki to rodzi owoc, pokazuje nam, jakie są bolesne konsekwencje dla tych ludzi, dla ich potomków. Bóg, jak czytamy, przez długie wieki cierpliwie znosił czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali aby szczerze żałowali swego grzechu i zeszli ze złej drogi na drogę życia, otwartą przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Jakakolwiek miłość prowadzi ludzi do pozamałżeńskich stosunków, życia w konkubinacie, rozwodów, powtórnych związków za życia rozwiedzionych współmałżonków, jakakolwiek miłość za tym stoi, nie jest to Boża miłość, ale jest to upadła, egoistyczna, ludzka miłość własnego ja. Umiłowanie doczesnych rozkoszy bardziej niż Boga. I Pismo Święte mówi nam, że to będzie powszechne w czasach ostatnich, które rozpoczęły się za czasów apostołów, jakby ktoś nie wiedział. Już wtedy to było powszechne i mnoży się. Żyjemy w czasach wielkiego odstępstwa od Bożych standardów i żyjemy w czasach pogłębiającej się niemoralności. I szatan robi wszystko, aby zniszczyć Boży model małżeństwa i rodziny. W imię miłości i w imię wyższego ludzkiego dobra, nawet w coraz większej liczbie kościołów, akceptuje się różnorakie formy moralnej rozwiązłości i próbuje się dopasowywać biblijne standardy do wymogów współczesnego świata i oczekiwań człowieka XXI wieku. Tych wszystkich filmów, tych wszystkich pomysłów, jakie są przez media nam pokazywane jako coś normalnego, coś oczywistego, coś tak ludzkiego, redefiniuje się, Znaczenie chrześcijańskiej miłości, zamieniając ją z ofiarnego poświęcenia na sentymentalną uczuciowość i szeroko pojętą tolerancję. Zauważcie, że coraz więcej ludzi w Kościele, kiedy mówi, że mamy się miłować, wcale nie mówi o ofiarnym poświęcaniu się innym. Zastanówmy się, w jakich kontekstach padają te słowa i co one oznaczają że mamy się jednoczyć formalnie, że mamy coś wspólnie robić, że mamy mieć wspólny cel, wspólnie budować, mamy wszystkich tolerować, mamy wszystkich szanować, mamy nikomu nie mówić, co oni robią nie tak, żeby ich nie obrazić, żeby ich nie urazić. Jest nowa definicja miłości chrześcijańskiej i nowa propaganda, aby w ten sposób się miłować, nikogo nie sądzić, nikomu nic złego nie mówić, Oczywiście, tu jest pewien element prawdy w tym, To nigdy nie jest tak, że to jest czarne, to zawsze jest pomieszane. Jest w tym element prawdy i jest w tym element fałszu. Ale na czym polega istota miłości, o której Biblia mówi, do której my jesteśmy wzywani, którą Bóg nam okazał? Polega na ofiarowaniu samego siebie, na zaparciu się samego siebie i poświęceniu się drugiemu. Na tym polega Boża miłość, Bóg zaparł samego siebie. Bóg nie stworzył sobie anioła, którego posłał, aby umarł za nas, albo nie posłał jakiegoś człowieka, żeby załatwił za nas to, ale sam Bóg przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie i ofiarował samego siebie za nas. W tym się objawiła Boża miłość do nas. Tak Bóg nas ukochał. Na nowo potrzebujemy zdefiniować prawdziwą chrześcijańską miłość, która jest odbiciem Bożej miłości. Miłość, która jest dobrotliwa, nie ma w sobie żadnej formy zła, ale jest czystą dobrocią. Miłość, która nie zazdrości, która nie pożąda tego, co jest własnością drugiego. Miłość, która nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nawet nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. To jest chrześcijańska miłość, do której jesteśmy wzywani, która nie przykrywa niesprawiedliwości, która nie usprawiedliwia niesprawiedliwości, ale która się raduje z prawdy. Miłość, która wszystko zakrywa. Co to znaczy? Pod dywan zamiata wszystko? Czy coś takiego chodzi? Nie. To znaczy miłość, która wszystko przebacza, która nie chowa urazy, która odpuszcza. I nie wypomina, nie robi wyrzutów, kiedy prawdziwie przebacza, tak jak Bóg. Bóg nie zakrywa naszych grzechów na tej zasadzie, że mówi, dobra, dobra, jakoś to będzie, udajemy, że tego nie ma. Bóg nic tak nie zakrywa, wiemy o tym. Ale kiedy wyznajemy swoje grzechy, ale kiedy odwracamy się od naszych grzechów, wtedy co? Czytamy, że On nas oczyszcza i naszych grzechów i nieprawości nie wspomni więcej. W ten sposób Boża miłość wszystko zakrywa. Miłość, która wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. I na koniec miłość, która nigdy nie ustaje. Która nie jest jednego dnia taka, a druga już, drugiego dnia już jest inna. Która jednego dnia coś obiecuje, a drugiego dnia zrywa obietnicę. Miłość, która nigdy nie ustaje. Musimy czytać te miejsca, które definiują dla nas Bożą miłość i to, jak ma wyglądać nasza miłość. Abyśmy w tym świecie, który naprawdę jest tak bardzo zajęty nowymi definicjami, przeinaczaniem tych Bożych ideałów, jeśli uda im się zredefiniować miłość, jeśli uda im się zredefiniować małżeństwo, a wiecie, że to robią, dzisiaj nazywają małżeństwem coś, co ludziom jeszcze z zeszłego stulecia po prostu by nie przeszło do głowy, żeby to nazywać małżeństwem, co dzisiaj nazywa się małżeństwem. Co czeka nas, co czeka nasze dzieci? Jeśli Kościół nie będzie stał mocno na tych biblijnych fundamentach, nie będzie ich głosił i nie będzie ich prezentował w swoim życiu, ale będzie się upodabniał do modły tego czasu, do modły tego świata. Wiele Kościołów przyjmuje taką politykę. Chcą pozyskać ten świat, upodabniając się do tego świata. Pan Jezus powiedział, wy nie jesteście z tego świata. Jesteście w tym świecie ale nie jesteście z tego świata. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za Twe święte słowo, które każdy wiersz, każda linijka nie zostały daremnie spisane. Ani jota, ani żadna kreska nie przeminą, aż wszystko to, co napisane, wypełni się. Wszystkie Twe słowa, Panie, są chlebem, pokarmem dla naszej duszy, abyśmy żyli, abyśmy nie błądzili i nie byli oszukani tą propagandą tego świata, powtarzanymi hasłami, nowymi definicjami, tym nowym podejściem do człowieka i jego potrzeb, jego porządliwości, jego pragnień, tego wszystkiego, co dzisiaj próbuje nam się przedstawić jako coś naturalnego, jako coś normalnego, jako coś, co po prostu wyrasta z naszej natury. I rzeczywiście wyrasta z naszego grzechu, z naszego upadku i odstępstwa od Ciebie, z serc, które nie znają Boga. Panie, modlę się, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli trzeźwi, abyśmy nie dali się zmieść w tym potoku bezprawia i niemoralności, jaki płynie przez ten świat. Panie, prosimy o Twą łaskę na każdy dzień, aby przeciwstawiać się powszechnej bezbożności, powszechnej tolerancji zła i nazywaniu miłością, akceptacji tego, co jest niegodziwe. Panie, pomóż nam, wzmocnij nas. Daj nam łaskę żyć tak, jak Tobie to jest miłe i daj nam sprzeciwiać się wszelkiej bezbożności. Daj nam odwagę, daj nam łaskę, by świecić jak te światła w tym ciemnym świecie i nie pozwolić, by ten świat skalał nas, ale zachować wiarę do końca naszych dni. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.